Rozdział 22 Stary człowiek przyglądał się ostatnim odblaskom światła ginącego w czerni za horyzontem. Stał zwrócony plecami do Artura. Był dość wysoki i ubrany w prostą, długą, szarą togę. Kiedy się odwróci, Artur ujrzy szczupłą i dystyngowaną twarz, zadumaną, ale na pewno nie wrogą. Człowiekowi o takiej twarzy z radością powierzyłbyś pieniądze. Na razie jednak stał bez ruchu. Nawet nie drgnął na okrzyk zaskoczonego Artura. Odwrócił się, gdy zniknęły ostatnie promienie słońc. Jego twarz była w dalszym ciągu oświetlona i Artur, rozglądając się za źródłem tej jasności, zauważył, że parę metrów dalej stoi mały, nieznany mu pojazd, przypominający poduszkowiec. Otaczała go aureola przyćmionego światła. Stary człowiek spojrzał na Artura jakby ze smutkiem. Zimną noc wybrałeś sobie na odwiedzenie naszej martwej planety. Kim Kim pan jest? wyjąkał Artur. Nieznajomy skierował wzrok w przestrzeń. Wydawało się, że na jego twarzy znów zagościł smutek. To mało ważne. Robił wrażenie, jakby nad czymś dumał. Najwyraźniej nie było mu śpieszno do rozmowy. Artur nie czuł się zbyt dobrze we własnej skórze. Ja. <śmiech> napędził mi pan stracha, wyjaśnił drętwo. Stary człowiek znów na niego spojrzał i lekko uniósł brwi. Hmm? Powiedziałem, że napędził mi pan stracha. Nie bój się, nic ci nie zrobię. Artur patrzył na niego posępnie. Ale strzelaliście do nas z rakiet. Nieznajomy wpatrywał się w czeluść krateru. Choć słabe, migotania oczu Marwina wywoływały ruch niewyraźnych czerwonych cieni na olbrzymim trupie wieloryba. Stary człowiek, Cicho się roześmiał. <śmiech> to był system automatyczny, wyjaśnił i westchnął. Schowane głęboko we wnętrzu planety wiekowe komputery tykaniem odliczają ciemne tysiąclecia, a czas ciężko przygniata ich zakurzone bazy danych. Wydaje mi się, że wykorzystują każdą okazję do postrzelania sobie, by lepiej sobie radzić z monotonią spojrzał poważnie na Artura Jestem wielkim entuzjastą nauki, wiesz? A ehe, Naprawdę? odparł pytaniem Artur, którego powoli zaczynał niepokoić dziwny, przyjacielski ton starego człowieka. Oj, tak. przytaknął stary i zamilkł. Aha, spróbował Artur. E czuł się jak ktoś zaskoczony w trakcie cudzołożenia z kobietą, której mąż wchodzi do pokoju, zmienia spodnie, rzuca kilka uwag na temat pogody i wychodzi. Wyglądasz na zdenerwowanego, powiedział stary z uprzejmym współczuciem. E, nie, to znaczy tak, no pan rozumie, właściwie nie oczekiwaliśmy, że się na kogoś natkniemy. Po prostu myślałem, że wszyscy jesteście martwi czy coś w tym rodzaju. Martwi? zdziwił się stary. Skądże znowu? Po prostu spaliśmy. Spaliście? Tak, przez cały kryzys, rozumiesz? wyjaśnił stary, którego najwyraźniej nic nie obchodziło, czy Artur rozumie choćby jedno słowo. Artur drążył. E, kryzys Widzisz, pięć milionów lat temu załamała się gospodarka galaktyki. A ponieważ planety na specjalne zamówienia to w końcu towar luksusowy, więc, no, sam rozumiesz, zrobił krótką przerwę. Wiesz, że budowaliśmy planety, zapytał z namaszczeniem. Wiem, przytaknął Artur. No, pomyślałem tylko fascynujące rzemiosło. W oczach starego pojawił się tęskny wyraz Najbardziej lubiłem linie brzegowe Świetnie się bawiłem, robiąc zakrętasy fiordów Mniejsza z tym A więc nadeszła recesja I stwierdziliśmy, że oszczędzimy sobie kłopotów, jeśli ją prześpimy Zaprogramowaliśmy komputery, by przywróciły nas do życia, gdy kryzys minie Nieznajomy stłumił ziewnięcie i kontynuował. Zostały sprzężone z indeksami giełd galaktycznych. Rozumiesz, żeby nas obudzić, gdy Wszechświat na tyle postawi gospodarkę na nogi, by móc sobie pozwolić na nasze dość drogie usługi. Artur, który regularnie czytał Gardiana, był do głębi oburzony. Uważam, że to nieeleganckie. Naprawdę? łagodnie zapytał stary. Przykro mi, nie jestem na bieżąco, wskazał w głąb krateru. Czy ten robot należy do ciebie? Nie, metalicznie odezwał się piskliwy głos. Należy do siebie. Jeśli można to w ogóle nazwać robotem, zauważył Artur. To coś w rodzaju elektronicznej maszyny do dąsania się. Sprowadź go tu. Artur z wielkim zdziwieniem stwierdził, że w głosie starego nagle pojawiła się stanowczość. Zawołał Marwina, który wgramolił się na szczyt, dając po drodze pokaz chodu paralityka. Wiesz co? Zostaw go, dodał stary. Ciebie jednak muszę zabrać ze sobą. Szykują się wielkie rzeczy. Obrócił się w stronę pojazdu, który podpłynął bezgłośnie przez ciemność, choć nie dano mu znaku. Artur spojrzał w dół na Marwina, który znów się popisywał. Ociężale, z wysiłkiem schodził z powrotem do krateru i paplał coś zrzędliwie pod nosem. Chodź, zawołał stary do Artura. Pośpiesz się, bo się spóźnisz. Spóźnię? Na co? Jak się nazywasz, człowieku? Dent, Artur Dent. Spóźnisz się i będzie za późno na Dent, Artur Dent stwierdził stary posępnie. To ma być coś w rodzaju groźby, rozumiesz? Znów w jego zmęczonych oczach pojawił się żewny wyraz. Aj nigdy nie byłem dobry w grożeniu, ale mówiono mi, że czasem bywa skuteczne. Artur musiał zamrugać, bo czuł, że traci ostrość widzenia. Niezwykła postać, mruknął pod nosem. Co proszę? Pr przepraszam przepraszam, nic... Tłumaczył się Artur zakłopotany. E, w porządku, to dokąd teraz? Polecimy w głąb planety, gdzie mój lud powstaje właśnie z trwającej pięć milionów lat drzemki. Oznajmił stary i gestem nakazał Arturowi, by wsiadł do pojazdu, który bezgłośnie wylądował obok. Margratea się budzi. Ruszyli. Artura przeszedł dreszcz. Osobliwość sytuacji i bezgłośne podskakiwanie poduszkowca płynącego przez nocne niebo całkiem go dezorientowały. Patrzył na twarz starego, oświetloną przez lampki słabo żarzące się na desce rozdzielczej. — Przepraszam, jak brzmi pańskie nazwisko? — Moje nazwisko? Stary znów jakby się lekko zasmucił. Zawahał się. — Moje nazwisko... Powiedział, brzmi Slarty Bartfast. Artur o mało co się nie zakrztusił. Co proszę? Wyjąkał. Slarty Bartfast, powtórzył łagodnie stary. Slarty Bartfast? Popatrzył na Artura z powagą. Mówiłem, że to mało ważne. Poduszkowiec płynął przez noc.